Będziemy czytali Dzieje Apostolskie, rozdział 11. I czytaliśmy, jak Piotr się tłumaczył braciom, dlaczego poszedł do Pogan i jadł z nimi. I od 19 wiersza czytajmy. Ktoś może przeczyta do końca rozdziału. 11 rozdział, od 19 wiersza. Wczoraj mi się zrobił rozumiem. Ja. Mhm. Tymczasem ci, którzy się rozproszyli na skutek prześladowania rozpętanego z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Poza Żydami nikogo jed nikomu jednak nie głosili słowa. Za to niektórzy pochodzący z Cypru i Cyreny, po przybyciu do Antiochii Zaczęli rozmawiać również z Grekami i głosić im dobrą nowinę o Panu Jezusie. Pan ich tym wspomagał, bo rzeczywiście duża liczba osób, które uwierzyły, nawróciła się do Niego. Wieść o nich dotarła do kościoła w Jerozolinie tak, że wysłali do Antiochii Barnabę. Ten, gdy przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana. Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Jeden z nich imieniem Haagabos zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też zapanowania Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tyle na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Zgodnie z postanowieniem posłali ją starszym za pośrednictwem i Sały. Hmm. Czyli już wcześniej czytaliśmy o prześladowaniu, które rozpoczęło się w Jerozolimie i widzimy, że po śmierci Szczepana jeszcze się nasiliło i ci, którzy rozproszyli się Widzimy, dotarli do różnych zakątków Imperium Rzymskiego, Fenicja, od, na wschód, zachód, północ, od na gdzieś tak? na wschód, nie na zachód, nad morzem będzie, tak, tak, czyli to na zachód, na od, od Jerozolimy. później mamy Cypr, to jeszcze dalej na zachód, no tak. nie? I, Morze, i na południe, Świdiany. na południe troszeczkę. I później mamy Antiochę, tak, która na północ. Antiochia, no tak, Cypr, tak. Cypr na południe, tam powiedzmy. No, ona też na północ. Antiocha to w Antiochia Turcji dzisiejszej. Tak? Na północ, Gdzie? tak. Gdzie? Gdzieś jest Turcji na tym wybrzeżu, tak? Turcja, z to? Się... Gdzie ta Antiochia tak mniej więcej nie kojarzy. Azja? No ale to Azja mniejsza, nie. na północ od Jerozolimy. A, czyli tutaj może. Dobry kawałek. Natomiast czytamy, zobaczcie, że nie głosili słowa nikomu od Żydów. Co Żydów? koszyli? No. Mhm. Czyli... Yy, co prawda opuścili. Być, tak. Opuścili. Ciekawe, jak oni sobie to wyobrażali, jak Pan Jezus powiedział, że... Iście i, i głoście to Ale Jezus nie powiedział komu. Powiedział w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Ale tutaj pewnie myśleli Żydów, Tak. Samochodem. Bo... Widzimy, że opar w te różne miejsca, ale zobaczcie nie głoszą słowa nikomu, nie, to nie, to nie. tylko wyszydą, a więc jakby jeszcze, jeszcze do nich nie dotarło. A to znaczy, że głosili w synagogach na przykład tylko? Najprawdopodobniej czy? w synagogach, czy spotkanym Żydom no, nawiązywali nie jakieś nie. relacje. Oni w ogóle się trzymali tylko z Żydami, jedli Aha, no tak, no to, to nie jedli wiadomo z nie utrzymywali nie robili, żadnych tak. relacji tam, gdzie tak. tylko to było niezbędne, a tak to po prostu omijali ich dużym a tylko z Żydami się jakoś tam dogadywali. Także tutaj ciekawe, że, że I cały czas myślę, że pewnie Ewangelia jest dla Żydów. Tak, tak, tak, cały czas tak to widać rozumiem jeszcze. Natomiast czytamy, że niektórzy z nich, i tutaj zobaczcie, oni już sami byli jakimiś obcokrajowcami, z Cypru i Cyreny, to prawdopodobnie byli Żydzi na uchodźstwie, ale już przez to, że mieszkali gdzieś tam właśnie w tych innych odległych miejscach, nie z Jerozolimy, oni, gdy przybyli do Antiochii, mówili do Helenistów, czyli do Greków, najprawdopodobniej tutaj, głosząc Pana Jezusa. Czyli to jest to, co i my powinniśmy głosić. Wcześniej była mowa o głoszeniu Słowa. Tutaj jest mowa o głoszeniu Pana Jezusa. I rozumiemy, że głoszenie Słowa, głoszenie Pana Jezusa to jest to samo poselstwo. Tak? Ponieważ Słowo o Nim składa świadectwo. Więc kiedy mówimy, głosimy Słowo, to nie jakieś tam doszukujemy się rzeczy, które właśnie jakiejś filozofii, jakieś tam rzeczy, które skupiają się na nas, czy, czy... No niestety wiemy, że można się posługiwać Pismem Świętym i głosić, niekoniecznie głosić Jezusa. Więc to jest ważne, byśmy upewniali się, że sami, kiedy rozmawiamy z ludźmi, prowadzimy tę rozmowę w kierunku Pana Jezusa. Wiadomo, że nie zawsze to tak od razu jest możliwe, ale jakby to jest nasz cel. by im Zaświadczyć o Jezusie. Tak? Wiemy, że w Nim jest życie. W Nim jest bawienie. Nie o naszym Kościele, nie o naszym nawet nawróceniu, czy o naszych doświadczeniach, czy o jakichś tam różnicach, poglądów i tak To są jakieś elementy, które wiadomo, czasami się pojawiają w tych naszych rozmowach, ale naszym zadaniem jest zgłosić Pana Jezusa. Słowo, które o nim świadczy, i ostatecznie w nim jest zbawienie. I zobaczcie, czytamy, że była z nimi ręka Pana. Co to znaczy, że była z nimi ręka Pana? Nie ma transmisji. Mm, miała być. A! Nie włączyłem, zagapiłem się. Albo zagapił się. Tak. Pierwszy Zacznijmy raz w macie. życiu mu się to zrobić. <laughs> Już jest. Już jest. No dzięki. Pierwszy dzięki Makius. No, tak, tak si Dobrze, Asia. <clears throat> Więc... Ręka pana. pana. Co znaczy, że ręka Pana była? No właśnie, co to znaczy, że była z nimi ręka Pana? To tak jakby nie było całego Pana, tylko jego sama ręka z nimi tak gdzieś tam. Mocna może tak. Znaczy, to jest taki, jak to mówimy, przenośność Boża można powiedzieć. Taka przenośna, moc chyba Boża. Ta ręka Boża, kiedy czytamy o palcu Bożym czy o ręce Bożej, to mówimy o jego mocy, że tutaj on działał poprzez to, co oni robili. Czyli tutaj mhm. jesteśmy w XI rozdziale dziejów apostolskich 20, 21 wież dla tych, którzy do nas dołączyli na transmisji. Więc ta ręka pańska no to właśnie moc Pana, że tutaj to nie tylko, że oni głosili, jak czytamy. Oni oczywiście głosili. Tak? To nie znaczy, że ręka Pana działała bez nich. Ale właśnie przez Nie. Przez to, co oni robili, Pan działa. I tak samo i my musimy bardzo praktycznie podchodzić do tego Bożego działania w naszym życiu. Że Bóg działa, kiedy my działamy. Kiedy my modlimy się, kiedy my głosimy, kiedy żyjemy, postępujemy w godny Jego sposób, to wtedy On działa. Więc kiedy coś się dobrego wydarzy, to nie wypinamy piersi, i nie czekamy na ordery, tylko mówimy chwała Panu, tak? I oddajemy Jemu część, że, że coś się dobrego wydarzyło. Nie, nie, nie przypisujemy sobie, nie powinniśmy. Niestety czasami nam się zdarza tak po cichu w sercu, ale wtedy powinniśmy się uniżyć i przyjść do Pana i powiedzieć, to Twoje dzieło, chwała Tobie, tak? Złożyć część temu, która w cześć się należy, a nie sobie cokolwiek przypisywać. A z drugiej strony to jest też, myślę, dla nas taka Zachęta, że, że nie, nie jesteśmy sami w tym, co robimy. My czasami myślimy właśnie, że a my czegoś nie potrafimy, nie, nie umiemy coś może wytłumaczyć, czy nie umiemy odpowiedzieć na jakieś pytania, czy no mamy swoje ograniczenia. Ale to nie znaczy, że Bóg nie może działać pomimo naszych ograniczeń. To Jemu nie przeszkadza w działaniu i Także ważne, żebyśmy zrobili to, co możemy zrobić. Żebyśmy dali Panu to, co mamy do zaoferowania. To może być bardzo mało. Tak jak ten chłopiec, który przyniósł tam parę rybek i chlebek. I Pan Jezus to pomnożył i wszystkich nakarmił. Więc tak samo i my musimy być po prostu dostępni. Musimy być otwarci i zrobić to, co możemy zrobić. Choćby to było coś maleńkiego a Bóg jest w stanie wyciągnąć swoją rękę i, i dokonać swojego dzieła. I czytamy, zobaczcie, wielka liczba tych helenistów, mm. czyli tych Greków, czyli pochodzenia greckiego, uwierzyła i nawróciła się do Pana. Czyli to dla nich chyba też było szokiem, mm. bo jak tam widzimy, ci inni tylko z Żydami nie? głosili, w ogóle nie, nie, nie rozmawiali tutaj z z grekami, czy z poganami, a ci tutaj jacyś z Cypru i Cyreny e, zaczęli to robić i wielka liczba tych, ciekawe ilu, nie? tysiące to znaczy Co to znaczy wielka, nie? Co to znaczy wielka liczba, no. To nie tysiące, na no, tym też. Kto wie? Niewykluczone. I to, to było na tyle e, znaczące, to ich ta ich wiara, i nawrócenie, że to doszło do uszu kościoła w Jerozolimie. A mogę coś zasugerować? Jak to u Was brzmi? Bo u mnie to brzmi tak. A była z nimi ręka Pana, i wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawróciła się do Pana. Mhm. Jak to jest u Was? A ja w u mnie jest inaczej. Ja mam zarębę chyba, tak? Przekład, i tu piszę, że Pan ich w tym wspomagał. No i co dalej? nic nie wspomagał, bo rzeczywiście duża liczba osób, które uwierzyły, nawróciły się do niego. Mhm. No, czyli ten sam Oto, sens. Tak. Zaraz zobaczę, jak tutaj mamy w oryginale. Bo yy, rozpatrując to pod takim kątem, no nie wiem, logicznego zrozumienia, co autor ma na, ma na myśli, to ja bardziej rozumiem, że Wielka liczba z tych, którzy uwierzyli, no. nawróciła się. No jest to, tak. Czyli nie, także mogło być tak, mała liczba tych, którzy, się, y, którzy uwierzyli, nawróciła się, a tutaj było wielka, wielka liczba tych, którzy uwierzyli, Dużoce. nawróciła się. Czy, czy to tak należy rozumieć to no, słowo? Nie, tak? tutaj jest nie. raczej tak powiedziane. Była ręka Pana z nimi. Wielka także liczba uwierzyła, nawróciła się do państwa. A, no to w ogóle nawróciła, zmienia, zmienia kontakt, kontekst tego. Yy, znaczenie, zmienia A, sens. To jest I, tutaj doktura jest, jest dodane przez tłumaczy, więc, yy, ale tutaj słowo jest, jest tylko czasownik użyty, uwierzyła. Ale Więc tutaj tłumacze dodają, która uwierzyła, nawet tutaj patrzę, że w tym moim jest dodane, to która uwierzyła, ale tutaj nie ma słowa która. Jest ja po prostu to, zarówno nawet, liczba ja mam, uwierzyła. A ja które. mam też, którzy, ale że ale i ręka Pańska była z nimi, wielka też liczba tych, którzy, nawróci, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. No to ci, co uwierzyli? To i się nawróci. Tak, tu w Grece nie ma tego i. To. To mm -hmm. Tłumacze wydają tego typu słowa. Da, da. Da. Tutaj po prostu, tak jak mówię, jest wielka, także liczba uwierzyła, nawróciła, I to, nawróciła, się, nawróciła się do właśnie. Mm -hmm. Czyli tak, reasumuję. reasumując, właściwym przekazem tutaj jest to, że słowo uwierzyć i nawrócić się jest tutaj. Dwoma określeniami tej samej rzeczy, która zaistniała w życiu tych ludzi, tak? No, Czyli to, to akurat nie jest jednoznaczne tak może. To być jeżeli tak? nie, to, to jest bardzo ważne, żebyśmy ustalili, czy y, tutaj mówimy o dwóch jakby różnych rzeczach, nazwijmy to, może to nie są rzeczy, no ale jak to? Wydarzeniach, no, no, przeżyciach, czy... tak? Że czymś innym jest uwierzyć, a czymś innym się jest nawrócić. Ja bym się nie ważył. Ale tak dobrze. Jak ktoś uwierzył, to już znaczy, że się nawrócił. Tak. Jak, yy... na... jak można uwierzyć tak. prawdziwie, zbawczo, żeby się nie nawrócić. Okej, okay. dobrze. Tymna, że mówimy o takiej wierze, jaką mieli Prymocynalne ci, Prymocynalne. którzy pana Jezusa słuchali Jezus do nich mówi, jesteście synami Jagła. Hmm. Uwierzyli w niego, tak. ale ze strachu przed Żydami nie wyznawali. Tak, tak jest, to, yy... to pytanie, trzech, czy, się... Czterech rolach. czy się nawrócili. Bo nawrócić się to jest. Pokutować, bo można w coś uwierzyć i to jest jakby pewien pierwszy krok, tak? A, dalej, A później trzeba pokutymy. zrobić drugi krok, trzeba się nawrócić, trzeba pokutować. wrócić się, z bo, bo my czasami używamy tych słów zamiennie, tak? ich używa zamiennie. Tak, ja okej. Okay. Tylko tutaj mamy właśnie, my próbujemy to tak wszystko ładnie posystematyzować i to czasami jest pomocne. Ale Biblia często mówi takim potocznym językiem i czasami robi różnicę, a czasami zamiennie używa tych słów. I myślę, że my podobnie robimy. Czasami jak zaczniemy już tak no, rozkminiać, to gdzieś tam nam się klaruje, że aha, można to, a jednak to niekoniecznie oznacza mhm. to. Dobra, ale w związku z tym, co teraz powiedziałeś, dobrze by było, żebyśmy upewnili się, że właściwie rozumiemy to, co autor miał na myśli. Czy, tak jak po polsku to brzmi w moim tłumaczeniu, że wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawróciła się do Pana, czy wielka, teraz parafrazuję, wielka była liczba tych, którzy uwierzyli, nawrócili się do Pana. Jako zamiennik dwa słowa mówiące o tym samym, co się wydarzyło w ich życiu, jedno to jest uwierzyli, nawrócili się. Czy to są jednak dwie dwie inne rzeczy... Myślę, że z tego fragmentu tego się nie da obronić. Paweł mówi do tego strażnika więzienia uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony". Nie I mówi nawróć się, uwierz i nawróć się. Mhm. Albo uwierz i pokutuj, uwierz i to i to. Nie, w tym słowie uwierz jest wszystko. Tam po prostu Paweł mówi, uwierz w Pana Jezusa. W innych miejscach mówi, Odwróćcie się od bezbożności. Tak? Więc zależy, do kogo mówi, używa różnych terminów, bo sytuacja tego wymaga. Natomiast tutaj to zdanie może oznaczać albo to, albo to. Nie się jeszcze tego. raz przeczytaj, jak Nie to w oryginale. W... Znaczy, w oryginale jest tak. Wielka także liczba uwierzyła, nawróciła się do Pana uwierzyła, nawróciła. I przecinek Właśnie, tam tak, jest, tak? No tam nie, wiem, no, nie, nie znali, znali przecinku. przecinku. Ale tak wygląda, że raczej uwierzyła, przecinek, nawróciła się, albo myśli, byśmy dali. No, I wiadomo, tutaj nie, nie wiemy, nie było i No, do, Nie ma i, więc nie ma. albo nie ma jeszcze jakiegoś innego łącznika, który by to rozwinął, więc tutaj możemy to potraktować jako równoznaczne, możemy potraktować uwierzyli i nawrócili się w konsekwencji. Taki ale taki, taki ale, okay, ale okay, okay. w sporach są ludzie, którzy no ja przez te lata i, i, i w mojej rodzinie e, nawrócił się, nigdy własnego życia nie odmienił, a naprawdę uwierzył. Nie, uwierzył? To znaczy? nie, poczekaj, a, bo, nie tam, bo... bo chyba popełniłaś jakby sama błąd, chcąc przekazać inną myśl. On niby uwierzył, ale tak niby, naprawdę się niby, tak. nie nawrócił może w jakiś sposób uwierzył, ale nie nawrócił się w tym sensie, że nie odwróciło się jego życie od grzechu. To chciałaś powiedzieć. Wierzy do dziś Pana Jezusa, Pan Jezus, ale żyje po swojemu. Czyli nie, nie ma mowy o nawróceniu. nie chodzi do zboru, więc tak można uwierzyć. katolicy. Ja też tak wierzyłem. Od dziecka wierzyłem w Pana Jezusa. Wierzyłem w... No, wszystko to trójce święte, no, jest trójce Świętego. To święte. ale uwierzenie, praży, a narodzenie się na nowo to jest nieprzemieniony umy. No, nie. Tylko to nie jest uwierzenie takie, o którym tu jest myślana. Aha, bo no. bo y, kiedy Biblia mówi o wierze, to właśnie też w różny sposób o niej mówi. Mówi, że demony wierzą. No tak. Ja ja to tak Więc Jakub mówi, cóż Ci taka wiara pomoże? Tak? Mówi, co z tego, że masz wiarę, jeśli ona nie ma uczynków? To nie jest wiara mm -hmm. martwa, zbawcza. To jest martwa wiara. No, Więc tak. jest martwa wiara. Można mieć martwą wiarę. Jeśli mówimy, że kto, kogoś życie nie uległo zmianie, to to jest martwa wiara. To jest, to jest gorsze od wierzące. Czyli w zasadzie nie, nie ma wiary, tak naprawdę. No w tym, w tym zbawczym sensie nie ma. Nie ma. Bo kiedy czytamy, kto uwierzy i da się okrzyć, to nie mówimy o takiej martwej wierze, że A, taka wiara i chrześciołowość zbawuje. Nie. Mówimy to o wierze, która jest zbawczą wiarą. Czyli wierze, która poddaje się pod panowanie Chrystusa. Jeśli tego nie ma, to nie jest to wiara zbawcza. To jest właśnie inna wiara, która jest z gumną wiarą, która jest zwodniczą wiarą, demoniczną wręcz wiarą bo demony ją też mają. Tak? Demony wierzą, że Bóg istnieje, wierzą, że On jest święty, wierzą, że On jest... No, dużo o Nim wiedzą, ale co z tego? Więc Ludzie też mają często taką wiarę, wiedzy. Ale jeśli się nie poddają do Jezusa, nie ma to nie jest to zbawcza wiara. Więc to jest wiara, która nie jest w ogóle... No, ona ma swoją wartość, ale nie zbawczą wartość. To musimy ludziom wyraźnie powtarzać, że nie wystarczy wierzyć, że Bóg istnieje. Trzeba też do Niego przystąpić. Tak jak listę hebrajczyków. Bo trzeba wierzyć, że On istnieje, ale więcej. Trzeba wierzyć też, że On wynagradza tych, którzy Go szukają. Trzeba Go szukać. Trzeba się do Niego zbliżyć. Trzeba Mu się poddać. mu I rozumiem, życie. że tu o takich jest mowa, no bo Amen. oni dalej czytamy, tam przyjęli słowo i dalej mamy te, te, te, te dobre rzeczy, które tam siedziały, jak apostołowie tam posłali. Tak? i tak dalej. Czy tutaj? Bo tak myślę, czy, znaczy tak jak powiedziałeś, no to że tak powiem musimy tak to przyjąć, że, że tutaj tekst oryginalny wskazuje na to, że mówi jakby o pewnym przeżyciu, które było widać w ich życiu, że to była kwestia, że uwierzyli, że nawrócili się. Nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie na pewno, co miał na myśli, ale tak myślę o tym, co jest na przykład. Na początku pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset. To jest drugi werset? Czy drugi? Do, ja przeczytam od początku. Paweł powołany na apostoła Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą i sostenę z brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie i teraz poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym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 ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu ich i naszych. I teraz pytanie, czy mowa jest właśnie o trzech grupach osób, które on w jakiś sposób rozróżnia, mhm. czy on mówi o braciach i nazywa ich takimi określeniami, jakby, które wszystkie są prawdą na ich temat. Mhm. Tak? No, ja, ja, ja to tak rozumiem. No w tak, taki sposób. Ja też bardzo w ten sposób to rozumiem. I... Mowa jest tutaj o trzech określeniach bieżących tak. w Korincie. Okej. Okay. No dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Nie, nie, dalej. Dzieje po tak się nie, nie spiesz bracie. My nie, tak nie, nie, nie. Niespisz. Nie, no, to... No, to... No, to... Odbieg trochę. No, to No, chyba, że no, teraz, to teraz to... przyjąłeś pałeczkę kierownika, to. Nie, nie. No to wtedy. Odbiegłem, bo chodzi o to, żeby dobrze upewnić się, że, że właściwie rozumiemy te, ten werset, że on mówi w zasadzie o takim samym wydarzeniu i nie rozróżniamy wyraźnie. Uwierzyli, ale się nie nawrócili. Jak to jest? Nie, tak. No, czasami tak jest. Więc tutaj no, tak. są sytuacje i są miejsca w Biblii nawet, które pokazują nam ludzi, którzy wykazali się jakąś wiarą w jakiś sposób uwierzyli, w jakiś sposób się do czegoś przekonali, ale to jeszcze nie oznacza, że się prawdziwie nawrócili. Więc okay. no, są takie sytuacje. No, no, ja o tych i, teraz, I teraz takich ludzi my musimy, my nie możemy uznać ich za wierzących. My ich nadal uznajemy nie za niewierzących. W okay. takim zbawczym sensie, tak? Okay. My nie odmawiamy im wiary, no przecież nie odmówimy wiary naszym rodakom, którzy wierzą w Pana Boga. No. I wielu z nich szczerze wierzy, mocno wierzy. I, no, i, i w, w naszym rozumieniu to... nie nazwiemy ich wierzącymi. No właśnie, więc my ich nie nazywamy wierzącymi w tym zbawczym sensie. Tak długo jak Chrystus nie jest ich Panem. Natomiast tak samo i w naszych zborach. Są ludzie, którzy przychodzą, czy od dziecka są wychowani. I oni na swój sposób wierzą. Ale nie oddają się jako słudzy Chrystusa. Nie oddają się w posłuszeństwo Jezusowi. A to jest niezbędne. Żeby być zbawionym przez Jezusa, musi On zapanować w życiu człowieka. Więc tak długo, jak nie ma pokuty z grzechu, czyli nieposłuszeństwa Bogu i odwrócenie się od grzechu i przyjście z grzechem do Boga, ale też przyjście z życiem naszym i oddanie mu naszego życia. Tak długo, jak to nie nastąpi, to nie mówimy, że taki człowiek jest wierzący w tym zbawczym sensie. On może być wierzący na swój sposób, ale nie jest wierzący tak, jak powinien być, żeby tak. być zbawiony. Żeby Zgadzamy, się. Bratem, Zgadzamy się z tym, tutaj... że nie każde uwierzenie skutkuje prawdziwym nawróceniem i prawdziwym tak. życiem Bożym. I wiedząc o tym, pamiętając o tym, chcemy też, jakby czytając to słowo, tak wiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. Czy jesteśmy w miejscu, w którym właśnie Paweł mówi, wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawrócili się do Pana, tak? Z tego tłumaczenia akurat tak wychodzi, tak? Z tego oryginalnego tekstu nie wynika to jednoznacznie, tak? Okej, okay, no to, to tyle. Czyli wiemy, że do końca nie wiemy. Znaczy, z tego fragmentu nie możemy zbudować mm -hmm. nauki ani w jedną, ani w drugą stronę. Tutaj jakby mamy stwierdzenie, że uwierzyli, nawrócili się do Pana. Więc widzimy, że tutaj to było prawdziwe. Ta wiara im tak. przyniosła efekt w postaci ich nawrócenia. Jak? Czyli odwrócili się od świata, odwrócili się od szatana, odwrócili się od grzechu, nawrócili się do Pana. To jest tutaj naj, naj, naj, najważniejsze. najważniejsze i to jest nasze pragnienie, kiedy głosimy Słowo, kiedy głosimy Pana Jezusa, żeby tak było, żeby oni się zwrócili do Pana Jezusa. Nie tylko po jakieś tam rzeczy, które mogą dostać, typu uzdrowienie czy coś, bo wiemy, że też często takie są nawrócenia, w cudzysłowie, czyli ludzie przychodzą, bo myślą, że coś mogą dostać od Boga i są tylko tym zainteresowani. Nie są zainteresowani oddaniem Mu swego życia. Potrzebują mm -hmm. go, są w nałogu, chcą, żeby Jezus ich z nałogu uwolnił, są chorzy, chcą, żeby ich uzdrowił, ale nie chcą Mu się oddać. I czasami doświadczają nawet tego, Bóg, czasami wyzwala z nałogów, uzdrawia, tak, ale ludzie są. Ale w same, mojej rodzinie niekoniecznie się nawracają. No i całkowicie, no. Ale, a ja mam tu problem, a Demas, mm -hmm. przecież był prawdziwie i odszedł, tak? No a co taki, przepraszam? Demas Aha. Umiłował, umiłował świat, ja. umiłował świat, świat i odszedł. odszedł, więc można być, Pan, wrócić. pan, pan Jezus, mamy Przez obietnicę, że nigdy, ja to tak rozumiem, Nigdy mnie nie zostawi, nigdy mhm. mnie nie zostawi. Ale ja mogę zostawić Pana Jezusa. No. Jezus Boże. Demas, no, no. No, przykład ja jest... Demasa. No. Tak, mamy przypadki takiej Pismo no. pisu nas przestrzega, byśmy się Jego nie wyrzekli, byśmy się Go nie, nie zawarli. Więc na pewno czytamy o ludziach, którzy zeszli z drogi wiary. Z drogi wiary. I wiadomo, że tutaj toczy się ta niekończąca się dyskusja zbawiony na zawsze, zbawiony, ja czy utracenie zbawienia. Ale to moim zdaniem, już o tym nie raz mówiliśmy, jest przede wszystkim błędna terminologia. Ponieważ Biblia nigdzie nie mówi o utraceniu zbawienia, ani nigdzie nie mówi o nieutraceniu zbawienia. Biblia mówi o wierze, w której trzeba wytrwać do końca. I kto wytrwa do końca, ten jest zbawiony i będzie zbawiony. Kto nie wytrwa do końca, no niestety jest w gronie tych, którzy są właśnie nazywani rozbitkami w wierze, są nazywani odstępcami, są nazywani w różny sposób, który nie, nie mieści ich w kategorii zbawionych. Bóg od samego początku wie, którzy to są Jego. Czytamy, zna Pan tych, którzy są Jego. Więc Bóg wie od początku, kto wytrwa do końca. Bóg wie kto zakończy ten bieg i tylko ci są wpisani w Księdze Życia, natomiast ci wszyscy, którzy rozpoczną, ale gdzieś po drodze się dadzą uwikłać, zejdą, nigdy nie byli zapisani w Księdze Życia, więc w tym sensie nie byli nigdy zbawieni, w takim sensie, że Bóg ich nie miał w swojej Księdze Życia, natomiast my postrzegamy, że już są zbawieni, bo podnieśli rękę. Bo wyznali Jezusa, bo zrobili coś dobrego. I my mówimy o oni już zbawieni, Bo Chrzest przyjęli, tak? I mówimy, bracie siostro, jesteś zbawiony. Taką mamy nadzieję, ale my nie wiemy. Nie wiemy o żadnym z nas tak naprawdę, czy jesteśmy zbawieni. W tym absolutnym, ostatecznym. My sądzimy, że jesteśmy zbawieni. Ja mówię, my wiemy, że mamy życie wieczne, jeżeli Jezus jest w nas, tak? jeżeli należymy do Jezusa. Bo Pismo mówi, kto ma Syna ma życie. Więc jeśli my wiemy, że Jezus mieszka w nas, że my kochamy Jezusa, to dzisiaj możemy powiedzieć, jesteśmy zbawieni. Nasz duch poświadcza, że Tak, nasz duch nie? poświadcza, że, nas, dziećmi, że jesteśmy dziećmi jest Bożymi, Bożymi, więc wierzymy, tak. że wytrwamy też, tak? Pokładamy ufność w Bogu, tak. że On zachowa nas, że zaprowadzi nas. Ale pismo nas przestrzega, żebyśmy nie byli zarozumiali żebyśmy teraz nie myśleli, a to ja już mam zbawienie, a się nie muszę niczym martwić. Jakby nie żył, to będę zbawiony. No nie. Jak będziesz bezbożnie żył, to znaczy, że zaparłeś się Chrystusa, wyszedłeś z drogi wiary i jesteś zgubiony. Nie? Tutaj, mamy myślę, że możemy biblijnymi, biblijnymi terminami się posługiwać. Kiedy się posługujemy biblijnym językiem, jesteśmy bezpieczni. Jak zaczynamy wychodzić poza biblijne terminy, to zaczynamy się kłócić. No bo ten to widzi tak, ten akcentuje to, ten akcentuje coś innego. Zaczynamy się spierać ze sobą, bez sensu. Trzymajmy się biblijnych terminów i zapytajmy, czy można zboczyć z drogi wiary. Można, bo Biblia można. mówi o tych, którzy można. spoczyli z drogi wiary. Czy można się zaprzeć Chrystusa? Można. Można, Biblia mówi, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Więc mamy tego typu terminów i tego się trzymajmy. Nie, nie, nie, nie posługujmy się terminami, których nie ma w Biblii, bo wtedy się zaczynamy kłócić. Bo ten to rozumie tak, ten to rozumie inaczej i mamy spór niepotrzebny między braćmi i siostrami. Takie jest moje zdanie. Żeby się nie spierać o to, czego Biblia nie mówi, tylko trzymać się tego, co Biblia mówi. Jesteśmy wtedy na dobrej drodze. Można się zaprzeć i się ponownie nawrócić. Oczywiście, jasne. Chwała Bogu, że nie ma... jest też ten fragment, że ponownie krzyżują Chrystusa mhm. i że takiego jest, ja tak nie mówię dokładnie, że, że jest rzeczą Niemożliwość, niemożliwość, to niemożliwą, To no, prawie tonownie, niemożliwą. nie Czekaj, przywieźć. tylko ogień, straszliwy no, ogień. No, to zobaczcie, no, Tylko pytanie, kto z nas nie, wie, kto przekroczył tę granicę. Tak? Więc autor tego listu przedstawia... To do albo jest to? jest liście do Hebrajczyków. Hebrajczyków. Uh -uh. Liście do Hebrajczyków. To nie jest Hebrajczyków. Hebrajczyk. Hebrajczyków, szósty rozmiar. Ponownie przeżywał Chrystusa. O, o grzechu przeciwko, o. O. przeciwko, tak? przeciwko temu, To jest w liście do Hebrajczyków, szósty rozdział. Dobra. O takiego się nawet nie mówi. Nie, nie, nie, nie tam akurat nie o tym nie ma. Mógł. Ale to jest, a co, to? To, co innego. Listu. To Jan mówi to w innym miejscu, w innym to kontekście zupełnie. To jest inny kontekst. To Jan mówi o grzechu, który jest na śmierć. Aha. I tam Jan mówi, że o takiego się nie mówi. Natomiast tutaj w liście do Hebrajczyków jest mowa o tym, że kosztowali zakosztowali wspaniałości słowa oraz mocy przyszłego wieku. Mhm. A ponownie popadli, odpadli. Mhm. Ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami siebie krzy, sa, oni sami sobie krzyżują. Jakieś dziwne tłumaczenie. Nie, nie, nie, nie, nie, krzyżują tak, tak. Syna Bożego i wystawiają go na publiczną zniewagę. Mhm. Mhm. A potem dalej mówi, że dla nich już jest tylko oczekiwanie na sąd. Także. Nie, to, to oczekiwanie na sąd to jest chyba w drugim Piotra. Coś tak kojarzę. Bo tutaj dalej jest, że ziemia, która często pije spadający na nią śnieg i deszcz, i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymując od Boga pochwałę. Także tu nie ma o Zaraz to znajdziemy.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 no, ostro przestrzega przed takim lekceważącym podchodzeniem do grzechu. O to chodzi w tym liście, żeby wierzący nie traktowali grzechu jako coś, co jest czymś błahym, jest czymś, co można po prostu sobie popełnić, potem przeprosić łatwić i wszystko gra, Bo łaska tak. działa, tak nie raz nieraz w się słyszy, no, im więcej łaski... Im no. no tak, tylko w jakim kontekście Paweł to no, mówi właśnie, no. dokładnie mówi, w przeciwnym. Nie mówi tego po to, żebyście grzeszyli, bo mówi, biada nam, jeżeli tak to rozumiemy. Mówi, potępienie takich no. jest, jest właściwe, Paweł mówi, którzy tak mówią, że nie grześmy, żeby łaska była łatwiejsza, No nie, tutaj jest mowa wyraźnie, o tym, że jest miejsce takiego rozmyślnego grzeszenia, które doprowadzi nas do miejsca, w którym już nie będzie dla nas ratunku. Więc tutaj autor no, przed tym przestrzega. Natomiast można się tym też w niewłaściwy sposób yy, posłużyć, bo tutaj jest podziane rozmyślnie grzeszymy. Czyli teraz co to znaczy rozmyślnie grzeszymy? Czyli no właśnie, celowo, ale czy czasami nie zgrzeszyliśmy celowo? Ktoś się z nas może zastanawiać, czy może w takiej, czy w sytuacji wiedzieliśmy, że to jest grzech, a jednak to zrobiliśmy. Czy to znaczy, że dla nas już nie ma nie, ofiary za ja grzech? Nie, ja rozumiem, że... Kiedy e... człowiek trwa w tym rozleśnym że... grzechu, ja rozumiem, bo jak się Przeszyć. opamięta Przeprosić. Przeprosić. i żałuje, to to jest owocem łaski, że w ogóle ma opamiętanie, że ma pokutę, że jest ratunek. Więc tutaj rozumiem, że to ten stan, o którym on tutaj mówi, jest, jest stanem, przed którym on ostrzega, żeby w ogóle nie lekceważyć grzechu, tylko poważnie traktować zagrożenie, jakie grzech stanowi. Że można dojść do takiego miejsca, w którym już nie będzie pokuty, już nie będzie opamiętania, to tylko będą słowa, albo tego nawet nie będzie. Ja tak w sumie intensywnie myślałem i nie wiem czy do końca usłyszałem to co ty powiedziałeś i może ty to powiedziałeś ale wydaje mi się że takie rozmyślne grzeszenie to jest takie jakby świadome igranie sobie z bogiem mm. że takie jakby ja wiem że robię źle ale ja wybieram robić źle mm. Jakby tak trochę na no, przekór. Takie grzeszenie, trwanie w grzechu. Rozmyślne grzeszenie, grzeszenie, grzeszenie, jakby no właśnie to, to, to jak, jak w tym momencie pojmujemy nasze w ogóle zbawienie, panowanie Chrystusa. To wszystko temu zaprzecza. Jeżeli ktoś rozmyślnie grzeszy, to automatycznie za każdym razem odrzuca władzę Chrystusa. Automatycznie lekceważy i przelano Jego krew Jego śmierć, Jego mękę to wszystko co On zrobił, żeby nas wyzwolić z grzechu, nie tylko nam przebaczyć ale nas oczyścić wyzwolić z grzechu, to jest Jego cel on nie chce żebyśmy trwali w grzechu tylko chce nas oczyścić i On tego dokonuje całe nasze życie On nas ciągle oczyszcza, przynajmniej tak powinno być że, że jesteśmy coraz święci Coraz bardziej wyzwoleni od grzechu. To nie znaczy, że doskonale, całkowicie, ale to jest naszym celem. Ostatecznie wierzymy, że to się wydarzy, gdy przejdziemy na drugą stronę, ale tutaj mamy być cały czas oczyszczani, coraz bardziej święci. Tak, w Rzymie też ja na... jest napisane, że... Mamy moc nie grzeszyć, tak? tak. Mamy tą moc, żebyśmy tak. nie grzeszyli i mamy chwytać się tego. W liście Jana, to, to mi się pomyliło. Się zdanie, jest mamy to ma Tam Jezus, jeśli się zdarzy. Tak. W liście Jana jest napisane, kto widzi, że jego brat dopuszcza się grzechu nie wiodącego do śmierci, niech prosi, a on da mu żywot. Chodzi o tych, którzy nie grzeszą śmiertelnie. Istnieje grzech wiodący do śmierci i nie mówię, aby w takim wypadku się modlić. To też jest trudna sprawa, co tutaj ja mam na myśli. Co to jest za grzech, który prowadzi do śmierci? Ja rozumiem to w kategoriach kary śmierci. Jeżeli ktoś dopuścił się grzechu, który zasługuje na karę śmierci, ja mówi, żeby się o takiego nie modlić, żeby uniknął kary śmierci. Ja to w ten sposób rozumiem. W ludzkim rozumieniu, tak? Znaczy w ludzkim. No to jest też boskie ustawienie, tak. że są grzechy, za które kara się śmiercią. śmierć. Tak. Bo tutaj to wyrażenie, grzech, który prowadzi na śmierć, albo grzech, który skutkuje śmiercią, to jest taki, taki jest sens tego wyrażenia. Mhm. I dla mhm. mnie to jest najbardziej sensowne że gdy ktoś dopuścił się, zabił drugiego człowieka, nie wiem, dopuścił się czegoś, co, co, co według prawa Bożego winno być ukarane śmiercią, to Jan mówi nie módl się o takiego człowieka, żeby teraz Bóg go ochronił od tego. Nie, on powinien ponieść śmierć, on musi być ukarany śmiercią. Natomiast Jan nie sądzę, że mówi teraz widzimy brata, który, nie wiem, popadł w cudzołóstwo, popadł w hazard. I teraz co to nie będziemy się o niego modlić? Bo to jest taki grzech, który. To, albo nie wiem, uwikłał się w związek homoseksualny, albo nie wiem, sprzedał swoje dziecko komuś tam dla jakichś złych celów. To co teraz nie będziemy się modlić? To jest grzech na śmierć? Jaki to jest grzech na śmierć w takim razie? Jaki grzech, jaki grzech weźmiemy, który byłby na śmierć? Hitlerowie całą rodzinę i na jej oczach w obozie. I potem się nawrócił, ja tą korytan błąd poznałam. Mm -hmm. I no i on się później nawrócił. No, no to co? A on, on mnóstwo ludzi wydawał. się. Ona się ona, ale ona mu wybaczyła osobiście. Ona nie była sędzią w sądzie, który powiedział ja cię uwalniam, bo ja jestem wierząca. No, no. Tylko jako osoba mu przebaczyła, podała mu rękę i, i ale przebaczyła mu sędziów. No i się już nawrócił. No nawrócił się, ale to Ale są są są, to, gdyby Kori Ten Bum siedziała są... w sądzie, tak. była sędzią w sądzie, to powinna by zła, zrobić dwie rzeczy. Mm -hmm. Powiedzieć: to Ja nie? osobiście wybaczam ci mm -hmm. to, co mi zrobiłeś, tak. ale, ale, prawo. ale jako sędzia skazuję cię na to śmierć za sędzimą. zabicie tych ludzi. Tylko to nie dotyczy sędziów, oczywiście, tak. to, co Jan mówi. Jan tutaj mówi o modlitwie za takich ludzi. Czyli gdyby na przykład sąd w Norymberdze zdecydował, że ten człowiek ma iść na śmierć, to w tym momencie nie powinniśmy, dlatego, że on się nawrócił, to módlmy się, żeby on nie poszedł na śmierć. No nie, on musi iść na śmierć. Tak. Za to, co zrobił, za te zbrodnie wojenne, powinien umrzeć. Natomiast my możemy się modlić o jego duszę. Tak? Możemy się modlić tak, o jego... Tak. Jeśli nie jest zbawiony o to, żeby się nawrócił przed śmiercią, a jeśli jest wierzący, to żeby miał pokój, żeby pan go przyjął. Natomiast tutaj najwyraźniej ten człowiek z tego obozu nie otrzymał takiej kary, gdyż nie sąd go tam inaczej potraktował, bardziej ulgowo. Może nie był decyzyjną osobą w takim sensie, że podlegał czyimś rozkazom, bo tak, tak też było w wielu tych niemieckich no, zbrodniarzy nie dotrzymało kary śmierci. Ostatnio oglądałem film o takim z, z, z niemieckich zbrodniarzach, którzy po wojnie prowadzili firmy farmaceutyczne i, i ludzi truli na potęgę. No, to szok, tak. Po wojnie truli. Znaczy po wojnie różne leki, takie Aha. zrobili, takie leki, taki jest cały, cały taki jest taki, nie pamiętam jak się nazywa, no by pamiętała. Oglądaliśmy taki, taki program, a no, także skikari? dzieci, które miały takie króciutkie rączki, króciutkie nóżki, albo no, nie miały no, rąk, no, no, no. to właśnie taki lek wydali, to właśnie ci zbrodniarze niemieccy, oni byli właścicielami tej firmy. Do dzisiaj dnia nie przeprosili za to tych ludzi. Nie zostali ukarani. Y, wiesz co, kary jakie zapłacili finansowe takie, no. za to, bo to tam kilka tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii i w różnych krajach zaczęto im procesy wytaczać. I jakaś tam jedna firma przeprosiła. Oni przeprosili w taki sposób później, no to, to, to trzeba by zobaczyć po prostu, jak oni to powiedzieli, ale to nie były, wiecie, prawdziwa skrucha, nie? No i tacy ludzie, oni, oni byli za czasów wojny, byli właśnie takimi medykami, takimi męgelami, nie? Tylko, nie byli może w takiej pozycji, jak męgel, więc nie otrzymali takiej kary, a później pozwolono im prowadzić no, z firmy farmaceutyczne i dali taki lek, w którym był jakaś substancja, który powodowała, że kobiety, mówię, to dla kobiet wciąż mm -hmm. właśnie było, że miało coś, tam, coś tam miało płoty, łagodzić nie? jakieś tam dolegliwości, a w rzeczywistości, znaczy później to dopiero tego tego doszło, że po prostu do porozumienia świadomie nie robili. Znaczy, ja nie wiem, czy nie świadomie. wiadomo, czy świadomie, to tak nie, nie można nie, powiedzieć. To nie a, jest. Nie, nie. Natomiast już później było wiadomo. I jakby oni, mówię, ani chcieli odszkodowań wypłacać tym osobom, się wymigiwali albo po prostu ignorowali. No, tragedia, nie? Także to, to, to, to cała długa, długa sprawa. I to nie do niedawna. To całkiem do niedawna. A potem ten sam środek zaczęli wykorzystywać w innych... To do dzisiaj dnia w Afryce go wykorzystują, wyobraźcie sobie. Te firmy dalej to produkują i dalej w Afryce, gdzieś tam w biednych krajach ci ludzie są... I też tam masę się takich dzieci do dzisiaj rodzi. No, szok. Hmm. Tak. To powinno być karalne w momencie, kiedy już wiadomo, jakie są no, odbiorze, skutki Ta, uboczne. Bo to, że skutki uboczne pojawiają się po jakimś tam czasie przynajmniej, to dużo firm no, się proces, zastrzega. Są gdzieś, tak. gdzieś tam te tak. informacje, ale tutaj nawet, to już jest ewidentnie. To oni się nie ale... zastrzegają, ale to czasami wychodzi. Nie masz za każdym razem dużej grupy ludzi, żeby to zbadać tak. przez długi okres czasu, a wystarczy, że zbadają krótszy okres, nie, a to wyjdzie po pół roku po, nie? Mm. że nagle się okazuje, że jednak są objawy uboczne i oni to wycofują. Przecież jest bardzo dużo leków, które się wycofuje. Tylko dziwne, że tutaj wiecie już w Europie wszędzie wycofamy. Dlatego mówię, to powinno być karalne, nie? że to to oni kandrują to... czymś. Dopuścił do tego, jak sobie powiedziałem. Ja Nie postawić. No i teraz ja myślę, że w takich sytuacjach, jak tak. Jan mówi, i teraz nie chodzi o to, że teraz się modlić o takiego człowieka, który powinien ponieść śmierć za to, że skrzywdził tych ludzi. Tak. Taki człowiek powinien ponieść śmierć według Prawa Bożego. To jest problem właśnie z prawem naszym, że albo jeszcze w krajach skandynawskich czy innych, zobaczcie, mamy tego... Bandziora, Berwicker. który tam no, strzelał no, no, no, no, do ludzi i on sobie siedzi w luksusowym więzieniu ma, ma prawa i on jeszcze się ciągle czeka tak. to, jest, to jest złe prawo, które w ten Idealizm, sposób przestępcę tak. no, w taki sposób traktuje, że inni przestępcy, no to co ja tak samo, poszczelam do ludzi i będę sobie mieszkał w więzieniu w eleganckim <śmiech> mieszkaniu i będę się domagał swoich praw, no to jest szaleństwo Boże Prawo mówiło oko za oko, ząb za ząb, Jak komuś wybijesz oko, to tobie wybiją oko. I wtedy ludzie się bali. To, jest, to, to było sprawiedliwe prawo. To nie było złe prawo. To było dobre prawo. I Bóg tego oczekuje, że za śmierć człowieka jest śmierć. Za gwałt jest śmierć. Nie ma czegoś takiego, że z takiego gwałciciela po dwóch strzele na tak, wypuścić i on znowu krzywdził kolejną kobietę. To jest bezbożne prawo. To nie tak jest tak Boże prawo. prawo. To jest bezbożne prawo. To jest prawo ludzkie, które Tłumaczy, które, wiadomo, no, no, no, łagodzi tak, pewne rzeczy, a ja mówię: nie, tutaj nie ma litości dla, dla grzesznika za jego grzech. To nie znaczy, że o jego duszę się nie mamy modlić. To nie znaczy, że nie mamy mu świadczyć o Chrystusie. Oczywiście. Nie, nie, poczekaj, przepraszam. Poczek, poczek, bo powiedziałeś, nie ma litości dla grzesznika, to, to chyba znaczy, nie tak trzeba na, powiedzieć. W tym kontekście, co powiedziałem, tak, że dla grzesznika, który morduje ludzi, no, no. dla jakiegoś, mówię, człowieka, który sprawia, To jest po prostu konsekwencja krwią, jego działań. W, to w prawna, to Słowo Boże pokazuje, jakie kary powinny być dla takich ludzi. I dla innych, którzy by się ważyli coś takiego robić. Przez to, że czytamy, że przez to, że prawo nie jest wykonywane, to się bezbożność mnoży. No pismo to mówi. Prawda, mówię. Że, że niestety ludzie się nie boją, bo nie ma kary za to, co zrobią. Jest wiele przestępstw, które dzisiaj ludzie popełniają wiedzą, że a, najwyżej mnie tam wsadzą na parę miesięcy co tak. do tego i okradną człowieka, na ulicy obrabują człowieka i tak dalej, bo oni się nie boją, bo wiedzą, że tam oni już to, no, to przechodzą. Duże, duże, na przykład jakieś sumy kraść, bo, no. bo kara jest o wiele mniejsza niż się ukradną. Na przykład. No a, ja, a, a do czasów Izraela na przykład było tak, że trzeba było to zwrócić plus jeszcze tam nie wiem, to chyba było 10%. na 25%. 25% no. było, tak? No, tak. no to a, wtedy ten, to było to była oczywiście kara, nie? Ostra, no. no. Więc no. były... Jakby milionów ukradł, to było jeszcze... Znieść, no znieść, w fizyomańskim ten... było ucięcie ręki za kradzież i... Nie mieli kradzieży. No. Więc tutaj myślę, że, że musimy te teksty w kontekście zawsze rozważać, tak, żeby nie pomieszać, wiecie, bo niektórzy tak wrzucają wszystko do jednego worka. Tu jakiś werset, tam jakiś werset, tutaj one podobnie brzmią, podobny temat, ale nie, musimy popatrzeć, jaki jest kontekst i zobaczyć, jakie jest znaczenie, tak, żeby nie pomieszać tych rzeczy, tylko rozróżnić tam, gdzie jest mowa o duchowych sprawach. A gdzie jest, Znaczy ja nie mówię, że tam też, tam też może chodzić coś innego. To jest jedna z interpretacji, tak? Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna, słuszna i, i pewna. To jest jedna, która wydaje mi się najbardziej sensowna, bo nie wiem, jaki inny grzech ktoś mógłby popełniać, żeby się już o niego nie modlić. No po prostu nie wyobrażam sobie, żeby się nie modlić o Hitlera na przykład, tak? o jego zbawienie, czy Stalina, czy dzisiaj jakichś innych dyktatorów, którzy niszczą życie innych. No modlimy się za nimi, no nie chcemy ich zbawienia, teraz co, nie mamy się o nich modlić, bo oni popełnili grzech na śmierć, kto ma o tym zdecydować? Jaki to jest grzech na śmierć? Ja nie zdefiniował tego, więc ja rozumiem, że W zasadzie że ja... chyba każdy grzech to... jest na śmierć, no, no de facto. Tak, tak, de facto, każdy, tak? W takim sensie, jeśli człowiek się nie opamięta z małego grzechu, to też zginie, tak? Jeżeli tak. będzie czynił jakiś, cudzysłowie, mały grzech, nie? A co, zerwanie tego owocu to było wielki grzech, czy to był mały grzech, nie? Malutki. No, taki wyglądał ja jak Taki ładny był. Ale zakaz. to było ważne. No, tu no, jest no, no, no, no, problem. Tu no, jest problem, tak. że Bóg powiedział coś i to tak. już jest złamanie boskiej woli, Bożego prawa. No, tak, Gdy tak. przez co się męczymy. Cała ludzkość ponosi konsekwencje, więc widzimy, że to jest poważna sprawa. My, my byśmy nie zerwali, nie? Ja na pewno nie. Ja to nie No tak. To ona, nie? Ona to nam mówiła. Nie, no, to, to, to Ewa. Ewa, i Adam. Ewa. A po co on wziął? Wróćmy tutaj do dziejów do tej wielkiej liczby, która uwierzyła tak, i nawróciła się o, o. i wieść o nich dotarła do uszu Kościoła. Zobaczcie, Kościół ma uszy. O, wieść mam dotarła tutaj, była do uszu, uszu. Kościoła. Pozwali. Ja to ty masz zatłumaczenie, że pisali. tu nie ma uszu u mnie. Dzień u mnie jest. Ja. 22. No. I tam no. Tam jest, jest? uszu Wielolnie, tak. Uścioła. Ja do kościoła mam w też do kościoła Wieś no, onik dotarła kościoła. do kościoła w Zaraz czy, Zobaczy, czy ja są w ogóle tam uszy, czy ktoś to, to dorzucił. Uszy. Ja mam to, <grym> uszy. Tak, jest uszy. Uszy. uszy? No Farko. proszę. I to bardziej zboru chyba niż kościoła. Do uszy to jest zboru. Tak, czyli zgromadzenie, spór społeczności. Tak, do uszu. Jest tutaj uszu. Jest słowo uszy. Oczywiście, znowu, widzimy, jak, jak Biblia swobodnie posługuje się takim potocznym językiem tak. I to jest ważne, żebyśmy też, kiedy chcemy być, wiecie, tacy literalni, żebyśmy to mądrzy byli w tym literalnym rozumieniu Biblii, bo jak zaczniemy jak być tacy literalni, no to dojdziemy do absurdów i czasami ludzie właśnie chcą być tacy, ale nie, jest napisane i tam, wiecie, jakieś słowo przeczytali, którego nikt wcześniej nie zauważył, tak jak oni, i będą teraz budować tam jakąś przedziwną naukę. Tak? Więc to no, jest bardzo przykład, tak? Do uszu, Kościoła, ale oczywiście mówimy, że bracia, którzy są częścią kościoła, tak. oni o tym usłyszeli, o to chodzi. Tak? To Oni doniosł po prostu posłanie z list. No nie wiemy, jak dotarła. W każdym razie wieści niech się wtedy no, szybko roznosili. No, tak szybko nie było jeszcze nie kolei tak dzisiaj, samochodów. Tak nie tak, tak jak dzisiaj, ale w sensie, no. Ktoś musiał iść. Wrósł do ust to bardzo szybko. Czak, czak, czak. Leży od od odległości. No to wiadomo, wiadomo. I co bracia zrobili? Zobaczcie. Wysłali Barnabę. Nie tylko się ucieszyli, brata nie tylko się pomodlili, ale wysłali brata. Barnaba. Barnaba, nie tłumaczy. Tak, brata, który już się Nie no, Wykorzystujesz wszystkie? Nie. Tak Już go widzieliśmy. Tak nie? Tego Barnabę, już wcześniej go spotkaliśmy, jak tam Paweł się zajął. Kiedy Paweł się nawrócił, czy Saul wtedy jeszcze. I tutaj Barnaba zostaje wysłany, żeby Pomógł, tak? Żeby teraz mamy tutaj właśnie jakiś tam wierzących z Cypru Cyreny. Nie wiemy jakiej oni są jakiego poznania, jakiej tam duchowości, tylko widzimy, że to jacyś mężczyźni z Cypru i Cyreny. A tutaj mamy Barnabę, który już jest wypróbowanym bratem, pewnym Ducha Świętego, więc jego posyłam. No. I gdy on tam przybył i ujrzał łaskę Boga, a więc znowu zobaczcie, wcześniej mamy rękę Pana, okay. tutaj mamy ujrzał łaskę Boga. Widzieliście kiedyś łaskę Boga? No właśnie, de facto samej łaski nie widzieliśmy, ani ręki nie widzieliśmy. Ale kiedy to mówimy, to co mówimy o czym? O tym, jak Bóg działa, tak? o owocach działania Bożego. Więc to są potoczne wyrażenia, które opisują działanie Boże w Jego dobroci, w Jego wspaniałomyślności. I on to zobaczył. Zobaczył tych wierzących, którzy prawdziwie się nawrócili. Zobaczył w nich jakąś przemianę. I, I to nazywa tutaj łaskę Bożą, którą ujrzał. Tak? Uradował się, zobaczcie. A więc tutaj mamy jeden z powodów do radości. Kiedy widzimy działanie Boże, łaskę Bożą, powinniśmy się cieszyć, kiedy widzimy jakiekolwiek przejawy Bożego działania Bożej łaski. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Yy, i, i, jeśli mogę tak, zasugerować, pewnie, to yy, troszkę inaczej bym zbudował to zdanie. Mhm. Aż, ja yy, naturalną rzeczą dla nas... Jak dobrze, kiedy Adaś jest, jak nie ma dasia, to nie ma takiego Dyskusy. poprawiania. A tak to jest, pa Boga, się cieszę, że Adaś jest. Yy, naturalną I... rzeczą dla nas jest i wydaje się, że powinno być że cieszymy się, gdy widzimy Boże działanie. <głos> Powiedzenie, że powinniśmy się cieszyć, tak. to jest takie yy, jakby... To źle się, się nie cieszymy. O to mi chodziło. No, że jak się nie cieszyć? Tak. <głos> jak się nie cieszyć? Ale, No tak, ale to jest pewien, że tak powiem, ale nakładamy na siebie cieszy. pewien, pewien pewien kierat, pewien ciężar. Ja muszę się cieszyć, bo dzieje się dobre rzeczy, ale akurat jestem w złym nastroju, ale muszę się cieszyć. Bo nie, tego nie no miała. ja wiem, że nie miałeś tego nie, na myśli. A, a, a. Chcę tylko powiedzieć, jak to zabrzmiało. Tylko tyle Myślę, że powiedziałem to w takim sensie, że czasami wierzący ludzie cieszą się, wiecie, z, z tego, że są zdrowi, że, że udało im się coś kupić na promocji, a y, nie cieszą się z Bożych rzeczy. Słyszą o Bożych rzeczach i tak w ogóle ich to nie cieszy jakby. To mnie niepokoi. Dlatego mówię, że powinniśmy w tym sensie się cieszyć, że jeśli jesteśmy prawdziwie nawróceni... To jest naturalną rzeczą. Tak, tak tak jak mówisz. Że nie po zasadzie, a teraz ja muszę się cieszyć. Aha, cieszę się. Muszę się Bo tam zmuszać, brat powiedział, to... no tak. On powiedział, że coś się dobrego stało, więc ja się no muszę to cieszyć nie. i teraz się będę cieszył, bo chcę. No nie, właśnie to jest normalne że jak kochasz Jezusa, kochasz Kościół, kochasz ludzi, to jak słyszysz o przejawach Bożej własnych, to się cieszysz. To jest normalne, właściwe świadectwo. Tak jak Barnaby. No widzimy to Boży Człowiek. Nie? Mąż pełen Ducha Świętego i wiary. To on się cieszył, radował się z tego, co tam widział. I, i tu, tutaj myślę, że też jest dla nas jakiś sprawdzian, czy my rzeczywiście cieszymy się, jak coś dobrego słyszymy czy jak tam gdzieś ktoś nam napisze jakieś świadectwo, czy coś przeczytamy, czy gdzieś to patrzymy, czy my się cieszymy, czy nam to jest takie... No, ale to tam. Ja nic z tego nie mam, ja nic z tego nie skorzystałem, no to z czego ja się mam cieszyć? Nie oni się cieszą, ja tutaj mnie to tam nie rusza. No to chyba nie tak czasami się cieszymy, ale w swojej naiwności wierzymy w rzeczy, które się no nie tak, wydarzają też i też dlatego może tak, tak nie czasami zawsze jesteśmy ostrożni no, ale tak, to tak. też z nie drugiej strony nie jest, nie, nie jest nasz problem tak? no, miłość wszystkiemu wierzy tak? No, wierzysz na... no, zostałaś oszukana, ale to nie tak. musisz teraz czuć się winna że, że ktoś cię ja oszukał Nie, mówię oszuka. o jakiejś winie mówię, że że nie się cieszysz się ze wszystkiego co tylko usłyszysz, bo bo zaczynasz się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest prawda, czy ta ręka mu odrasta, czy oni znowu zrobili coś, ja. tak, o to chodzi. Zobaczcie, że tutaj jest powiedziane, że Barnaba się nie ucieszył, kiedy usłyszał. Tak. On się ucieszył, kiedy zobaczył. zobaczył tak. Ta. Tak. <laughs> bo, tak. Więc y, to też nie to, żeby teraz dyskredytować, wiecie, wszystko, co słyszymy. Ale najprawdopodobniej, Ale, sorry, bo to w ogóle śmieszne, co teraz tak, powiem. Najprawdopodobniej... Cieszę się ucieszy. Nie, nie, nie, nie, nie. Najprawdopodobniej zobaczył to, co usłyszał. Tak. tak. Czyli de facto usłyszał, chociaż mówimy, że nie że... jeszcze się nie cieszy. Nie nie nie nie nie nie. Nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie. Nie zrozumiałeś, bo ty powiedziałeś widząc łaskę Bożą, ale obstawiał, był, gdy przybył, gdy przybył tak, to tak. i ujrzał się, Uciłeś, tak, tak, tak, tak, ale Nie chcę powiedzieć... Nie, dajcie powiedzieć, ludzie. Zaryzykuję stwierdzenie, że to, co on zobaczył, to było przede wszystkim to, co usłyszał. Tak? Czyli mógł zobaczyć ich rozpromienione oblicza, coś tam jeszcze, jeszcze, ale przede wszystkim się przejawia to w słowach. I w tym sensie on zobaczył, to, to tak mówię, zabawnie. no i to tyle, Ja to tylko tak też, nie to żeby absolutnie na tym budować cokolwiek, tylko tak rozmawiamy, tak. że niestety dzisiaj, tak jak Egutka mówiła, w świetle tych różnych internetowych rewelacji i różnych ludzi, którzy chcą bić pianę za przeproszeniem, nie wiem, czy powinienem za to przepraszać, ale no tak, tak to jest, że w Kościele ludzie też biją pianę, czyli próbują zrobić, wiecie, coś wielkiego z czegoś, co jest normalne, zwykłe. Ale niektórzy chcą na tym ugrać coś dla siebie, że oni tam byli, wiecie, że oni tam o kogoś się modlili, że oni to sprawili tak naprawdę, oni. chociaż oni tego nie powiedzą, ale to tak brzmi, jakby to oni, wiecie, własną pobożnością i mocą, którą mają, coś wielkiego wokół nich się działo, i niestety słysząc te różne takie rewelacje nabieramy zdrowego sceptycyzmu. No, musimy troszeczkę mieć takiego ostrożności, jeśli tego nie widzieliśmy, nie mamy świadectwa wiarygodnych ludzi, bo jak mamy wiarygodnych świadków, to nie musimy widzieć. Ale jeśli to są ludzie, których nie znamy w internecie coś piszący, czy gdzieś tam rozsyłający i rozpowiadający mm -hmm. o tym i czy tamtym, no to myślę, że dobrze jest, jeśli mamy pewien taki dystans, dystans, no, dystans mm -hmm. i może tak, może nie trudno wtedy się cieszyć. Tak, Natomiast tak, jakbyśmy rozumiem. zobaczyli, faktycznie no. widzimy ludzi pokutujących, ludzi kochających Jezusa, zmieniających życie, odwracających się od bezbożności, no to jak się nie radzą? Wtedy tak. Wtedy wtedy Barnaba mamy, Tak jak Barnaba Miał pojechał, ujrzał, Uradował się i co więcej, zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca, zobaczcie, trwali przy panu. To jest podkreślone, powinno być Nie tylko, że oni uwierzyli i nawrócili się, ale co, kolejny krok? Trwali. Trwali. A, czyli to jest to, do czego Barnawa, mąż, dobry, pełen Ducha Świętego i wiary i zachęcał, czyli wzywał, bo to słowo zachęcać mhm. znaczy napominać, wzywać, pocieszać. To jest jedno słowo, które ma takie szerokie znaczenie. Więc tutaj Barnawa mówił, teraz musicie trwać przy Panu. Nie wystarczy, że uwierzyliście. Dzisiaj zobaczcie, często się ludziom mówi, że jak uwierzyli, Czyli zrobili ten pierwszy krok, tak? pomodlili się modlitwą grzesznika, podnieśli rękę, cokolwiek, jak ktokolwiek dzisiaj wygląda, no to już jest mają bilet do nieba, już jesteś zbawiony, witaj w rodzinie Bożej. I z jednej strony owszem, powinniśmy się cieszyć, że ludzie zrobili pierwszy krok. Pewnie, że tak, no bo bez pierwszego się nie zrobi drugiego i trzeciego. Trzeba zrobić pierwszy, żeby zrobić każdy kolejny. Ale, tak jak Barnaba, musimy teraz zachęcać ich, wzywać ich, napominać ich, żeby co? Zgodnie z postanowieniem serca. Więc tak jak postanowiłeś w sercu, tak jak uwierzyłeś w Jezusa. Teraz trwaj w Panu. Tak? To jest ważne. Nie wystarczy tylko zrobić pierwszy krok, ale trzeba trwać w Jezusie. I to widzimy cała nauka apostolska, listy wszystkie, o tym mówią, by wierzący trwali w Jezusie by chodzili w Jezusie, by postępowali według tego, co wyznali, co uwierzyli. Bez tego mamy iluzję chrześcijaństwa. I, I niestety, tak jak tutaj widzimy, w wielu przypadkach są ludzie, którzy niby uwierzyli, niby się nawrócili. I ja, ja mówię niby w tym sensie, że nie tak, jak Biblia naucza. No tak. Oni może i uwierzyli, może i szczerze łzy uronili, może i szczerze coś powiedzieli. No, no, ale to jeśli nie to nie prowadzi do dalszych kroków, to, to jest na nic. To jest daremne przyjmowanie Bożej łaski. Przed czym Pismo nas ostrzega. Żebyśmy nadaremno nie przyjmowali Bożej łaski. Nie to, żebyśmy nie przyjmowali, ale żebyśmy przyjmowali w dobrym sensie. O, tak Paweł to mówi, tak? ale używa takiego sformułowania, że jest takie niebezpieczeństwo. Jest niestety takie niebezpieczeństwo, że człowiek w coś uwierzy, coś przyjmie, do jakiegoś stopnia on tak będzie się targował z Panem Bogiem, a będzie ciągle pytał, a co ja mogę zrobić, żeby nie stracić zbawienia? Jak słyszę takie pytanie, to mówię, czy ty w ogóle człowieku się nawróciłeś? Że ty szukasz chodzenia przy krawędzi Jak do jakiego momentu można przeszyć? Czy to już? No, no. No, no. Albo, albo jakąś prowadzimy rozmowę na temat Biblii, a to do zbawienia to nie jest potrzebne. No. W ogóle? To no, o my mówimy? Czy, czy, czy, czy to w ten sposób będziemy czytać pismo, to do zbawienia jest niezbędne, czy nie? Za każdym razem będziemy zadawać sobie to pytanie, czy po prostu będziemy chcieli podobać się Panu we wszystkich? No? To chyba o to chodzi, że, że jeśli on jest naszym Panem, to nie nas nie interesuje tylko to, co ja, ja będę mu posłuszny, tylko w tym, co, co, co, co, co nie stracę zbawienia, a reszta mogę być nieposłuszny. No co to za myślenie w ogóle? To jaki on jest Twoim Panem? Jak ty, ty takimi kategoriami sobie kombinujesz, nie? to, to, to, to nie, nie brzmi dla mnie jak panowanie Jezusa. Więc tutaj widzimy, że On wzywa ich, napomina ich, zachęca. Wszystkich, zobaczcie, nie niektórych. A wiecie, mówią, mówią tak, jest coś takiego, że możesz uwierzyć i być zbawionym, ale nie musisz trwać panu. Dzisiaj takie rzeczy się wygaduje w Kościele, że są ci zbawieni, ale oni nie są uczniami Jezusa że oni są wiedzący, no, nieprzewidujący, nie muszą być ducha, nie muszą być uczniami, nie muszą być nie muszą służyć. Można być zbawionym, nie służąc Jezusowi. Czy to są ci cieleśni, jakby... nie no, ci są, tak są, są niewierzący. Są błędnie w ogóle Ale nauczani, tak albo błędnie coś rozumieją, albo w ogóle nie rozumieją podstaw zbawienia. Ale to takie coś gdzieś z padło? No pewnie. To takich nauki są no pewnie. całe. Ciążki no takie są. Pewnie, że, to że, że, to że, że, że zbawienie pewnie. jest oparte wyłącznie na tym, co Pan Jezus zrobił, po tym trzeba się podpisać, ale to oni rozumieją w takich kategoriach, że teraz Ty y, dobrze by było, żebyś służył, żebyś y, no, żył dla Pana, ale jeśli nie będziesz, no to tak jest, źle, że nie będziesz, zbawiony. to nie jest dobrze, że nie będziesz, ale będziesz ale zbawiony. zbawiony, bo uwierzyłeś, bo, bo przyjąłeś, a teraz. I tak jak przez tak? No, tutaj są właśnie różne wersety, jakieś tam kombinacje, nie? Czyli, no, że, bo wiecie, to z czego to wynika? No, wynika to z tego, że Pismo mówi, że z uczynków prawa żaden człowiek nie będzie zbawiony. Więc mówią teraz tak, no bo te rzeczy to są uczynki. No i faktycznie to są uczynki. Tylko dla mnie to są uczynki wiary. Wypływają Wypływając że... z prawdziwej wiary. Jeśli jest prawdziwa wiara, to ona nie jest bezowocna. Ona nie jest bezużyteczna. Piotr pisze, że jeżeli y, y, y, macie je, y, te rzeczy, które tam wymienia, całą listę, mówi, uzupełnijcie waszą wiarę i tam wymienia, pobożnością, braterstwem, miłością i tak dalej. Jeśli je macie i one się pomnażają, mówi, to macie szeroko otwarte drzwi do królestwa. Ale mówi, kto ich nie ma, jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został wybawiony z poprzednich grzechów. Więc Piotr nie mówi teraz, że przez te rzeczy będziecie zbawieni. Nie, on tego nie mówi. Ale mówi, jeśli te rzeczy macie i one się pomnażają, to macie szeroko otwarte. Wiecie, że jesteście zbawieni. Bo to jest, macie, macie dowód, macie owoc, macie życie. To jest Więc to nam gwarantuje, że jesteśmy w Jezusie. A nie to, że my mówimy, że jesteśmy w Jezusie. Bo wielu było takich, którzy mówili ojca, mama Abrahama, a Jezus, czy Jan Chrzciciel mówi, nie wmawiajcie w siebie, że, że macie ojca Abrahama. To, to nie chodzi żeby wymawiać siebie, że jest wierzący że, że wierzę nie chodzi o to żeby wierzyć i żeby to było widać mm -hmm. <grychy> to, to o to chodzi tak? musi to być widać nasze że, życie to jest, nasze to jest, słowa tego świetlą, no, tego, tego do nie tym pory, to to Boże to no to chodzi tutaj do tego Barnaba ich zachęcał żeby oni trwali w Panu zgodnie z postanowieniem czyli żeby Jezus był ich panem żeby panował w ich życiu i tak y Myślę sobie, bo jak powiedziałeś, żeby to podkreślić, to też akurat nie, nie wpadłem na takie świetne powiedzenie, żeby to podkreślić, ale na pewno jak to przeczytałem wcześniej, to widziałem, jaka to jest wartość w tym. I tak sobie myślę, jak my powinniśmy patrzeć na braci i siostry i... Powiedziałbym, że powinniśmy patrzeć w taki sposób, że tak samo jak i my, tak i oni potrzebują zachęty Opomniemy. jeden od drugiego, i chociaż jakby no, możemy, możemy dobrze iść, to i tak jesteśmy tymi, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia, zachęty i tak dalej, i tak dalej. No tak, tak. Paweł pisze do Kolosa na początku, że dziękuję Bogu i tam wymienia różne rzeczy wspaniałe, które oni już przeżyli, doświadczyli, za nie dziękuję Bogu i modli się, aby jeszcze bardziej, mhm. aby jeszcze dalej. Więc on zaczyna od dziękczynienia za to, co Bóg już uczynił, ale nie zatrzymuje się na tym etapie modli się, by trwali, by się rozwijali, by jeszcze bardziej obfitowali. Tak samo my powinniśmy myśleć. Nigdy nie, jest, nie jesteśmy na poziomie, na którym możemy, jak to się mówi, na laurach spocząć, spocząć. spocząć na laurach, tylko cały czas jest jeszcze przed nami wiele do zdobycia, jeszcze wiele sfer, które wymagają przemiany, uświęcenia, doskonalenia. I do tego się, po to się gromadzimy, żeby się zachęcać. Nie to, żeby teraz się ciągle zbawiać i, i, i mówić o, o podstawach wiary, to już mamy za sobą, ale przed nami jeszcze wiele do zdobycia, tak? I, i czasami oczywiście ja dobrze wracać do tych podstaw i sobie je przypominać, ale generalnie do przodu, chcemy iść dalej do przodu, trwać Panu, tak? Nie, nie chwiać się, nie cofać się. Nie, nie, nie, nie, nie zlepnieć właśnie, tylko podsycać ten ogień życia, wiary w naszych sercach. To mogę jeszcze zdziwiać? To, to nieraz tak. Mi się wydaje, o ja już w tym, już tu nie upadam, już taka jestem, już. I wtedy przychodzi taka próba. Mhm. I ja sama zachowam się tak, że sama jestem w szoku. Mhm. Jak? Jednak... Jednak zawiodłem, znaczy, że o sobie za, do, za dobrze nie myśleć, że ja już jestem taka, mhm. no, bo, bo, bo przyjdzie próba szybciutko, ale to jest dla, dla mojego dobra, że Pan Bóg mi pokaże, o nie, no, nie, zobacz jak się zachowałeś, no. wtedy Boga przepraszam i mówię Boże, no a ja już o sobie w tej sprawie myślałam tak dobrze, nie? Mm -hmm. A tutaj mm -hmm. na wiatła, na całej mi. Dlatego Paweł Apostoł, będąc tak wielkim sługą Bożym, nadal sobie mówić, że jest najmniejszym z grzeszników. Mm -hmm. I Pan Jezus mówi: Największy. Mówi, największy. Najmniejszy. Ja Zobacz. to jestem najmniejszy. Nie, ja to służę. Ropraty, pomocą. Przestańcie, bo dobrze. się zawstydzę. Dobrze, że tak. Ehm, więc to jest właściwa dobrze. postawa. Tak, my nigdy nie powinniśmy mieć postawy nadmiernego myślenia o sobie w kategoriach osiągnięcia czegoś, czy zrobienia czegoś dobrze, Pan Jezus mówi, jak wszystko zrobicie, co do Was należy, to powiedzcie, sługami nieużytecznymi jesteście. Czyli nawet jak zrobimy wszystko dobrze, co nam się raczej rzadko zdarza, jeśli kiedykolwiek, to wtedy nadal nie mamy się pysznić, tylko ciągle tak. rozumieć, że jesteśmy niedoskonałymi sługami. Że... I tutaj wiadomo, to też można przegiąć w złą stronę, ale ja mówię to tak, jak myślę, że Pan Jezus to powiedział, żebyśmy rozumieli, że wszelka nasza zdolność jest z Boga i cokolwiek dobrego to, to Bogu chwała. Przekaz jest jasny. Myślę, że nikt nie ma problemu ze zrozumieniem tych słów, tylko tak się zastanawiam nad samym tym słowem nieużyteczny w naszym polskim języku, co to oznacza. I pytanie, jak, jakie to było słowo oryginalnie... Spodawiam. Bo. To dobre. Bo nie. sługa nieużyteczny to jest ten, który. Źle robi. Nie, robi tego nie tego po prostu się nie, nie, nie nadaje. jest do użycia, nie nadaje się, nie nadaje tak? się. I, I tu nawet nie chodzi o jego postawę, tylko chodzi o jego użyteczność. Tak. że Nie może nic zrobić, tak? mhm. I no mówię, rozumiemy sens, tylko tak. pytanie, czy to słowo dobrze jest w naszym języku przetłumaczone w tak. oddające? Słyszę, tak. trzeba to sprawdzić. Ale może nie teraz, no, no to trzeba większe studium zrobić, zobaczyć, gdzie to słowo jest służyte, jak tak. nie służyte i wtedy ok. wróci się do no. to jest fajne, fajne tak, rzecz do sprawdzenia. Nie użyte. Mm -hmm. Tak, dobre, dobra. Taki kołek w płci. No to nie. Zobaczcie, że kiedy tam Barnawa przyjechał, nie to żeby to przez niego, ale ta jego zachęta wytrwali przy Panu, to kto jest to powiązane, tak? Już wcześniej czytamy, że wielu wierzyło, nawróciło się do Pana. A tutaj czytamy, że gdy przybył Barnaba, i znowu dodane jest. I przybyło Panu wielu. Wielu. Mhm. Czyli znowu. Y, wydaje się, że jest to powiązane z tą posługą Barnaby, że jeszcze bardziej to się, wiecie, rozwijało, że, że po jego. Posłudze, jeszcze wielu przybyło. Czyli tutaj mamy Boże działanie wśród wierzących, którzy może nie byli jacyś taki, w cudzysłowie, na takim poziomie duchowym jak Barnawa, ale Bóg działał i wielce działał. Przez zwykłych braci, którzy tam dotarli z Cyreny i. i, i, i z Cypru. Z Cypru, tak. Więc Bóg działał, ale przyszedł taki Barnaba, boży człowiek, pełen ducha świętego mądrości, i Bóg wydaje się, że jeszcze bardziej działał. Jakby tutaj widzimy, że dobrze jest, kiedy, kiedy korzystamy z posługi uzdolnionych, pełnych ducha świętego, pomasz namaszczonych braci. Tak? Że tutaj tak. my sami coś możemy zrobić, ale nie ma ujmy, kiedy się innego brata. Zobaczcie, że Barnaba zrobił to samo. Barnaba uznał, że jeszcze jak potrzebuje kogoś do pomocy. Poszedł do Pawła, do, do, do, do Tarsu. Czyli już się działy dobre rzeczy, już tam ludzi przybywało, i najwyraźniej Barnaba tutaj by się przydał ten Paweł. On mógłby tutaj pomóc, nie? To już minęło lata. Patrzyliśmy wcześniej, że to mogło minąć 12, do 15, nawet niektórzy mówią 18 lat od czasu nawrócenia Pawa w X rozdziale. Tu jesteśmy dopiero w 9, tak? Pawł w 9 się nawrócił. Czyli tu mamy 10, to Piotr Korneliusz, a tutaj mamy Barnabę w Antioquii, a tu jest taki okres czasu. Długi, wiele, wiele, wiele lat minęło. Tutaj my tego nie widzimy, tam się wydaje, dopiero co Paweł się nawrócił. Nie, nie, Panu nie jest świeżo nawrócony. On już ma 11-12 lat wiary gdzieś tam w Tarsie, daleko, gdzie nie wydaje się, żeby za wiele działo raczej wzrastał w poznaniu Pana i, i Barnaba idzie po niego. I powiem tak, czytając całą tą myśl, od miejsca, a była z, z nimi ręka Pana i wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawróciła się do Pana i doszła w zbory i wysłali i on przyszedł i w konsekwencji tego, czyli w konsekwencji czego? W konsekwencji tego, że oni uwierzyli, on poszedł mówił do tych, którzy uwierzyli, żeby wytrwali w tym. I to co się wydarzyło po tym, gdy on ich zachęcał, żeby wytrwali, wydarzyło się to, że znaczny lud został przyłączony do Pana. Jeżeli byśmy y mieli no czytamy tak, że tak powiem tak po polsku logicznie, na chłopski rozum bierzemy, to powiem tak, nie wynika z tych słów, że stało się coś, co jeszcze pomnożyło ten zbór o, o jakieś tam kolejne osoby, tylko wygląda tutaj, jak powiem, co mi przyszło na myśli. Mogło tak być, że wielu ludzi, bo to był taki czas takiego, takiego wielkiego powiewu i wielu ludzi było dotykanych przez Ewangelię mm. i tak jak słyszeliśmy, wielu uwierzyło, ale nie wytrwali, bo z obawy przed Żydami, a czytamy jakieś inne powody z świata, no różne mogą być. I teraz myślę sobie, że mamy typową historię tamtych czasów, że ludzie uwierzyli yy, i potrzeba, żeby dostali tego yy, tej zachęty, żeby wytrwali, yy, po prostu takie czynienie ich tymi uczniami, mhm. bo gdy tego zabraknie, to wielu może odpaść. Mhm. Tak? Mhm. I tak jak mówię, mhm. prostym z językiem rozumiejąc, no to yy, uwierzyli, mhm. on poszedł, żeby ich zachęcać i znaczny lud został przyłączony do Pana. To jest jedna z takich no tak, takich myśli. to. Tak to też jest cenne. Tak. No, dzięki temu. Trzeba się dzięki zabij. temu Pan otrzymał. Pan otrzyma. Tak. Ja to ludzie, nie? No. no. Mhm. Też też tak można to rozumieć oczywiście. Tak Czy owak, czy, to było, czy jeszcze nowe osoby się nawracały czy też ci, którzy właśnie zostali tak utwierdzeni w Panu i rzeczywiście pozyskani dla Pana, przydani Panu. Widzimy tutaj działanie Boga przez ludzi. Bożą łaskę, Bożą rękę, czyli Bożą moc przez ludzi. Najpierw przez tych mężów, którzy tam przyszli z, z, z zachodu, a później przez tego pobożnego Barnadę. Barnadę i dalej jeszcze Pawła wołają. Czyli pracy jest tyle, potrzebne jest tyle. Być może właśnie Barnaba tutaj zobaczył coś, co, co, co wymagało właśnie takiego obdarowania, jakie miał Pał, Saul. Nie wiemy w ogóle, jaki on mieli kontakt ze sobą w tym czasie. Niewykluczone, że utrzymywali kontakt ze sobą. Może jakieś listy pisali. Może w jakiś sposób się kontaktowali. Nie wiemy. Tutaj mówię, lata mijają. Nie sądzę, że tak wiecie. A, przypomniał sobie. Ale to też nie wykluczone. Tego nie mogę, bo to nie spodziane. Po prostu czytamy, że Barnaba udał się do Tarsu, żeby szukać Saula. Więc jakby to szukać, może sugerować, że nie wiedział, gdzie jest dokładnie. Albo wiedział, że jest Tarsie. I tam go po prostu poszedł poszukać dokładnie. Więc tutaj nie wiemy, jaki, co, co w tym czasie się działo. W każdym razie czytamy, że go znalazł przyprowadził go do, do Antiochii. Antiochi. Czyli zobaczcie, jaką ma posługę ten Barnaba. Wcześniej go wprowadził między braci, a teraz go przyprowadził do Antiochii i przez cały rok zbierali się z tym zborem, z tą społecznością, z tym kościołem i nauczali wielu. Znowu to słowo się pojawi, tak? Mm -hmm. Wielu nauczali. Pytanie, czy to byli ci wielu, którzy uwierzyli, czy to byli następni, czy to byli jeszcze inni, których nauczali? Nie jest to powiedziane. Nauczali wielu, więc pracowali, zbierali się cały rok. I w Antiochii po raz pierwszy nazwano, zobaczcie kogo? Uczniów. Uczniów. Czyli wcześniej nazywano ich uczniami. Nie tylko nazywano ich, oni byli uczniami. Oni faktycznie siebie traktowali jako uczniów. Czyli dla mnie pojęcie ucznia to jest pojęcie człowieka, który prawdziwie się nawrócił, który prawdziwie poszedł za Jezusem. Nie, nie, nie wierzę w coś takiego, że można być wierzącym, zbawionym i nie być uczniem Jezusa. Dla mnie się to wyklucza. Niektórzy tak twierdzą. Niektórzy mówią, że uczeń Jezusa to jest kolejny etap, kolejny poziom. Najpierw się nawracasz, jesteś niemowlakiem i niektórzy tak już do końca życia w pieluchach, w niemowlęctwie nie, nie, nie, nie, nie tak, siedzą i nigdy nie stają się uczniami. No, Pan Jezus zobacz, powołał swoich uczniów. On powołał od samego początku uczniów. Nie powołał sobie kogoś, kto miał w Niego wierzyć i nic nie robić, tylko Jezus powołał uczniów. I uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Czyli najpierw jest uczeń, potem jest chrześcijanin. Tak historycznie rzecz biorąc. <śmiech> Wiadomo, że my dzisiaj zamiennie znowu stosujemy te terminy. Mówimy chrześcijanin, to mamy na myśli ktoś, kto należy do Chrystusa. Ktoś, kto naśladuje Chrystusa. Ktoś, kto jest uczniem Chrystusa. Dla was są to jakby zamienne terminy. Nie robimy jakiejś tutaj gradacji, jakiejś kolejności, jakiejś Wiadomo, że jak ktoś się nawróci na samym początku, no to jest jakimś niemowlęciem i na początku jest uczniem w sensie, że on chłonie to mleko. Tak? Czytamy, zapragnijcie niesfałszowanego mleka. Słowa Bożego. Więc... Ale to już jest uczniostwo. On już się uczy. Tak? On jeszcze może nie za wiele robi, ale on już się przy... przygotowuje. On się uczy. Tak? On, on już zaczyna zmieniać myślenie. Z, zaczyna inaczej postrzegać siebie, świat i tak dalej. I bardzo szybko myślę, no jak się nawróciliśmy, to chyba nie było tak, że lata minęły, zanim zaczęliśmy coś dobrego robić. Tylko bardzo szybko wiele rzeczy się zaczęło zmieniać. Pewne rzeczy od razu musiały odpaść, musiały się zmienić. A później dalej, tak? Robimy kolejne kroki. To jest normalne dla człowieka, który się prawdziwie narodził z ducha. Który prawdziwie się nawrócił. Który jest nowym stworzeniem. Natomiast... Jeżeli ktoś stoi w miejscu, jeżeli ciągle z tymi samymi grzechami, jeśli w ogóle nie ma jakiegoś pragnienia, tylko tak wszystko z musu, yy, przychodzi raz na jakiś czas do zboru, bo mu tak ciężko, bo mu się nie chce, bo, bo zapomina, bo zasypia, bo, bo to, bo tamto, bo siamto, to ja sobie myślę, czy Ty w ogóle się nawróciłeś człowieku? Czy, co to było? I myślę, że tutaj musimy naprawdę z taką miłością, ale jednocześnie odwagą i stanowczością pewnym ludziom zadawać to pytanie. Czy Ty się nawróciłeś? Bo Twoje życie i Twoja postawa i Twoje zachowanie nie wydaje się potwierdzać prawdziwego nowego narodzenia. Prawdziwy chrześcijanin to uczeń Jezusa. To uczniów nazwano chrześcijanami. Nie tych, którzy coś tam, w coś tam uwierzyli, trochę uwierzyli. Nie uczniów. Ci, którzy szli za Jezusem, naśladowali Jezusa. To jest uczeń. Ten, który naśladuje mistrza. Tak jak Jezus powiedział. Naśladujcie mnie. Tak? Jezus mówi. Naśladujcie mnie. To jest, to jest Jego poselstwo do uczniów. Tak jak ja, mówi, tak jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. To, co ja otrzymałem, to wam daję. No? I tutaj teraz macie takie jak ja, macie mnie naśladować. Chodźcie za mną, wstępujcie w moje ślady. Więc tutaj no nie możemy inaczej dzisiaj głosić Jezusa. Nie możemy ludziom mówić, że wystarczy, że uwierzą. Że wystarczy, że, że się nawrócą. Tylko musimy mówić, co to znaczy. Że, co to znaczy uwierzyć? To znaczy odwrócić się od bezbożności, oddać życie w posłuszeństwo Jezusowi, i żyć według słów Jezusa, naśladować Jezusa, czynić wszystko, czego Jezus przykazał. Jezus powiedział do swoich uczniów, idźcie, nauczajcie i co? Czyńcie uc uc uczniami. Nie nawracajcie tylko, ale mówi czyńcie uczniami, ucząc ich przestrzegać albo wykonywać, czynić to wszystko, wszystko, nie trochę, nie niektóre rzeczy, wszystko, co wam przykazałem, to są uczniowie którzy nie wybierają, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to do zbawienia potrzebne, to potrzebne. No nie, Jezus mówi wszystko, co wam przykazało. To są uczniowie, to są chrześcijanie. Wszyscy inni to są jacyś złodzieje, którzy się wkradają przez jakąś inną bramę, którzy gdzieś tam chcą wejść i, i, i to, to, to nie ma miejsca na coś takiego. I tutaj no, musimy do tego ciągle wracać i ciągle doklarować, a pewnym ludziom no, stanowczo. Próbować jakoś dotrzeć do nich przy ich właśnie takim byle jakim życiu. I uważają, że oni są wierzący, bo oni się ościli, bo oni coś tam przeżyli, bo oni przecież są wierzący. No To życie właśnie uczniostwa potwierdza albo neguje czyjąś wiarę. I teraz yy, rodzi się pytanie, przynajmniej w mojej głowie, na ile że tak powiem, użyję skrótu myślowego, ciągnąć za uszy, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby ci, którzy jakoś słabną, letnieją, żeby się podnieśli, ożywili i tak dalej. Ale z drugiej strony jest gdzieś tam niebezpieczeństwo, obawa, że teraz no nie wiem, tak ktoś zostanie tak przyciągnięty trochę na siłę i nie będzie to prawdziwie z serca, ale no, różne rzeczy też mają wpływ na człowieka. To, że jest przyjazne osoby są, tak, jakieś wspólne działania, to też w jakiś sposób może być powodem tego, że chcę być pośród ludzi, akurat ludzi wierzących, no i czy w związku z tym moje serce jest skierowane na Boga. Tak? Mm. I to jest to pytanie, na, na ile ciągnąć kogoś, no, a, a kiedy... Zostawić. Jakby, No właśnie, zostawić może, że, mm -hmm. że, że sam musisz zobaczyć jakoś. No, to jest trudne, bo właśnie czasami mamy takich ludzi, którzy gdzieś tam pogubią się, oziębną, a przez taką zachętę i wsparcie i, i nauczanie dochodzą do opamiętania. Paweł pisze do Tymoteusza, karć grą, napominaj w nadziei. Z wszelką, tak, wszelką cierpliwością, dobrze. W nadziei, tak? że Bóg przywiedzie tych krnąbrnych do opamiętania. Mm -hmm. Czyli są ludzie krnombrni, którzy no, właśnie jakby gdzieśają się yy, ciągle gdzieś tam. Ale Paweł mówi w nadziei. Czyli nie ma gwarancji jest nadzieja. No, ale nadzieja jest. Nadzieja i nasza i nadzieja zawodzi. Tutaj też wiemy, że nasza nadzieja jest no, nadzieją w Bogu, nie w nas, nie w naszych siłach. Więc wierzymy, że Bóg ma moc ich przywieść do tego opamiętania. Ale niestety w tym Słowie też jest tutaj akurat ta nadzieja nie jest taką nadzieją, jaką pokładamy na przykład w Chrystusie, który wiemy, że nie zawodzi. Tutaj mówimy o grzesznych ludziach, którzy niestety, niektórzy w swojej krnąbrności pozostają. I, i jak widzimy, odpadają od wiary i schodzą na, na złe drogi. Więc zdarza się tak. Ale Paweł zachęca Tymoteusza, żeby karcił, grony, napominał, nauczał z wszelką cierpliwością. W nadziei, tak? w nadziei, że Bóg przywiedzie do pamiętania tych nowych Czyli tutaj jest też no właśnie, to, to, to, to, to, to napięcie, że, że czasami lepiej nam się wydaje, a machnąć ręką, niech tam Trudno. Jak ma tak żyć, to lepiej, żeby go tu nie było, a z drugiej to znaczy, strony. Nie, nie, nie, nie. Bo, bo to jest jedna z opcji, tak? Może no tak, to, to ja czasami nie... takie nachodzą. Tak, wysi, ale no. nie, niekoniecznie to musi nam towarzyszyć tego typu postawa, żebyśmy zdecydowali się właśnie nie wciągnąć mhm. za tak. te uszy, tak? Może nam towarzyszy taka postawa, że już tyle razy. Próbowaliśmy na przykład, że teraz no po prostu sam Pan Bóg musi do tego człowieka dotrzeć, no bo, bo, bo ja już nie daję rady na przykład. Bo zrobiłeś wszystko, co mogłeś. No na przykład jedna z opcji. No, są trudniejsze przypadki i rzeczywiście mamy dylematy. Natomiast no, czytamy, że mamy się nie zniechęcać. No, ja to ja zasada, wiadomo. Mamy cierpliwie, wytrwale czynić to, do czego Bóg nas powołał. Z drugiej strony też wierzący są zachęcani właśnie, żeby no, byli powodem do radości dla tych, którzy nad nimi pracują, którzy nad nimi trudzą. Więc tutaj jest obopólna zachęta i dla tych pracowników i dla tych, którzy są odbiorcami ich pracy. E... <śmiech> Oczywiście ostatecznie to jest dzieło Pańskie. Tak? My jesteśmy tutaj narzędziami tylko w rękach Boga i to nie jest nasze dzieło. Sługami nieużytecznymi. Tak, My jesteśmy tylko tymi, którzy mogą dokonać tyle, ile każdemu z nas dał Pan. Więc ostatecznie wierzymy, że to jeżeli to jest dziecko Boże, no to, to on jest własnością pańską. Więc tutaj też to, ta nasza ufność i ta nasza praca też musi być no, zrównoważona takim poleganiem na Panu. Bo wiecie, jak zaczniemy wszystko na siebie brać i na, na własnych barkach dźwigać wszystkich ludzi, wszystkie ich problemy, to się załamiemy, to po nie damy rady. Mm -hmm. Więc yy, tutaj też pamiętajmy, Paweł tam w jednym miejscu pisze, czy stoi, czy upada, to Pana należy. Pan, to. Ostatecznie to Pan się nim zajmie. Więc Wiadomo, że my mamy do, do wykonania pewną pracę i tu jest ważne, żebyśmy byli wierni w tym, do czego Bóg nas powołał. I czasami są sytuacje, w których jeszcze raz pójdziemy, a są sytuacje, w których powiemy dosyć. I tym razem już nie pójdziemy do kogoś tam, bo widzimy, że to jest strata czasu, że chodzimy, a ta osoba lekceważy, w ogóle nic z tego nie robi. wtedy, że tak powiem, jak Paweł powiedział, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, tak? żeby długo był zbawiony. Czyli niech się diabeł nim zajmie, niech go popierszuje, niech go trochę przeciągnie, zwalcuje, może się opamiętać. No I też takie mamy świadectwa ludzi, którzy właśnie... No, przeszli jakieś dramaty i dopiero wtedy się opamiętali. Mm -hmm. Więc to, to nie to, że, że ich już nie chcemy, owszem, jak się nawrócą, to z otwartymi ramionami ich przyjmujemy, ale są sytuacje, kiedy musimy powiedzieć dosyć. Że, że możemy tutaj stracić cały nasz czas i energię i siły na kogoś, kto po prostu to lekceważy tutaj nasze wysiłki, no, nie wydają się przynosić efektów, więc wiadomo, że tak chcemy też właśnie. inwestować tam, gdzie jest jakiś wzrost, gdzie jest rozwój, A czasami Bóg nam daje jakieś ciężar na serce jakiegoś człowieka, jakiejś sytuacji i wtedy nie widzimy rezultatów, ale mamy takie przynajmniej od Boga. Mamy jakąś miłość do tego człowieka, cierpliwość szczególną i wtedy myślę, że idziemy w tym kierunku. Więc tutaj też ufamy temu prowadzeniu ducha nie? w naszym życiu. Modlimy się, Panie, poprowadź mnie. Pomóż mi wiedzieć, w co mam się angażować, w co nie mam się angażować, w co mam inwestować, w co nie mam. Więc tutaj też polegamy na Bogu. Tutaj czytamy mąż dobry, pełen ducha świętego, wiary. Czyli tutaj też tego, tego tacy musimy być, nie? żeby dobrze y, służyć i, i, i wiedzieć się, i być prowadzonymi przez Boga. Czas, Adaś mówi, pomówi Kochany Panie, tak dobrze jest widzieć Twoją łaskę, Twoje działanie, Twoją mocną rękę, dobrze jest brać udział w tej posłudze, w której widzimy, że to nie my, ale Ty działasz, Ty dotykasz serc, Ty przydajesz ludzi, Ty sprawiasz tą głęboką pokutę, prawdziwą wiarę, żywą, zbawczą wiarę, nawrócenie do Ciebie. Panie, oto się modlimy, żebyś dawał nam. Oglądać tego jeszcze więcej I, i, i daj, żebyśmy my byli takimi właśnie ludźmi, jakim był Barnaba, jak byli ci mężowie, którzy przełamali te bariery i poszli z Ewangelią do Helenistów. Daj, Panie, żebyśmy my byli ludźmi, którzy głoszą wszystkim, nie tylko tym, którzy są dla nas łatwi, przyjemni jakoś nam bliscy w taki czy winny inny sposób, ale żebyśmy gdziekolwiek otwierasz drogę, gdziekolwiek jest potrzeba, gdziekolwiek są te dusze, które chcesz ratować, zbawić. Panie, daj nam odwagę, daj nam serca, pełne miłości do nich, daj nam słowa, bo często nie wiemy, jak zacząć, jak powiedzieć, jak, jak przejść, właśnie do Ewangelii, do, do zwiastowania Pana Jezusa. Uzdalniej nas, Panie, uzdalniej, prosimy, wyznajemy, że potrzebujemy Twojej pomocy, mądrości, Twojego Ducha z góry, uzdolnienia nas, wyposażenia nas, żebyśmy mogli służyć i, i mogli oglądać takie wspaniałe owoce, radować się, weselić z tego, co czynisz. Prosimy, prowadź nas, używaj nas, Tobie, niechaj płynie wszelka cześć i chwała i dziękczynienie i nasza radość też, Panie, ku Tobie. Jesteś dobry, jesteś wierny. Chwalimy Ciebie za to wielkie zbawienie. Daj, Panie, też, żebyśmy siebie wzajemnie i innych zachęcali do trwania w Tobie, żebyśmy prawdziwie wzrastali w Tobie, żebyśmy nie chwiali się, żebyśmy się nie cofali, żebyśmy nie stali w miejscu, ale szli e, e, krok w krok e, według prowadzenia Twojego Ducha. Do Dopomóż, prosimy. Prosimy Cię, Panie. Amen. Amen.